Jest sobota, 18 kwietnia 2026 roku. Słuchacie właśnie 599 nawiedzonego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami niespełniony w swojej pracy zawodowej, fan survivalu, zapalony czytelnik poradników młodego skauta, Szymon Szmaściściński. To ja. Witam Was serdecznie i zapraszam na podcast poświęcony najnowszemu filmowi w reżyserii Samara Imiego, czyli Send Help. Pomocy! Pomoc, tak się nazywa ten tytuł, żeby nie było, że to ja krzyczę. Umówmy się, Raimi ostatnio głównie produkuje. Jako reżyser dał nam lekko romansującego z grozą doktora Strange'a z 2022 roku, który mnie się osobiście nawet podobał, przy czym absolutnie nie jako horror. Te całe zapowiedzi, że o, to będzie pierwszy film grozy w uniwersum Marvela. To był taki BS, że głowa mała ale całościowo ten doktor Strange był w miarę w porządku. Tak naprawdę ostatni horror Raimiego, no to są wyrota do pieki. To jest Drag Me to Hell z 2009 roku i może na sekundę się przy tym filmie zatrzymam. Zatrzymam się przy nim, bo byłem przekonany, że nagrałem o nim podcast, ale nie mogę go znaleźć w archiwum Konglo, więc może jednak pamięć mnie zawodzi. W każdym razie Pierwszy raz widziałem go tak z 15 lat temu, może 16, na nocnym maratonie na świeżym powietrzu na dniach Aleksandrowa Łódzkiego. Otóż Aleksandrów Łódzki no, organizował takie lokalne święto, festyn przez kilka lat na terenie Mossiru. Tam W tych latach, w których ja tam byłem, zawsze był lunapark. Jakieś takie typowo na parkowe atrakcje, wieczorem odbywał się koncert, a po nim było nocne kino pod chmurką i właśnie był to za każdym chyba razem maraton horrorów. I gdy tylko się o tym dowiedziałem, nie dowiedziałem się o pierwszej czy drugiej edycji, chyba od trzeciej brałem w tym udział, to zacząłem tam jeździć po prostu z Bed tak Wolf wtedy mieszkał w Łodzi i razem jeździliśmy chyba przez trzy lata z rzędu do Aleksandrowa na te dni. Wstęp wolny, fajny repertuar, no żyć nie umierać, nie? I ten pierwszy seans Wrót do Piekieł to było <głos> doświadczenie krańcowe. Naprawdę coś niesamowitego, wyjątkowego. Bawiliśmy się jak prosięta. Ta em, mieszanka humoru, absurdu i horroru, którą tutaj wykreował Raimi, dała nam tyle frajdy, że my naprawdę byliśmy zachwyceni. To był film 10 na 10 pod każdym jednym względem dla nas. W ogóle na początku seansu, wiecie, kino pod chmurką, sporo ludzi, ale dosyć głośno mimo wszystko, zwłaszcza na początku, no bo tam Część tam, no, wcześniej piła jakieś prowary, coś tam, część po tym koncercie przebojcowana i tak dalej, więc było trochę głośno, ale to była bardzo nietypowa atmosfera. Nie? To nie jest to samo, co ciemna sala w kinie jednak. Ja tam na początku rzuciłem do Bedwulfa przy jakiejś scenie, że oh my god, nie? to jest tak dobre, że nawet jak reszta będzie sława, to ten film już dostaje 9 na 10 za tę scenę tam minęła chwila tego seansu nie? no i Bedwolf wrzucił, rzucił, o teraz po tym to chyba już 10 na 10 kolejna jakaś epicka scena ja mówię, dobra to 11 na 10 tak się przerzucaliśmy, licytowaliśmy w górę i w końcu skończyło się na jakimś absurdalnie wysokim wyniku bo tyle epickich momentów nam się strasznie podobało i też no pewnie ta atmosfera zrobiła swoje dlaczego o tym mówię, no bo tak było za pierwszym razem więc atmosfera nocnego maratonu pod chmurką pewnie pomogła a kolejny sens 10 lat później, oboj, <głos> <o> <głos> no aż tak udany nie był. Jasne, film nadal miał swoje momenty, ma fajne pomysły, ta komedia tam momentami bardzo działa, ale z tego 10 na 10 spadł o co najmniej, nie wiem, 3-4 oczka. I dlatego właśnie teraz myśląc o samym Saint Help, tak no nie byłem pewny co do końca sądzić, ale raczej się nim jarałem. Tak miałem nadzieję, że ten pierwszy sens przynajmniej będzie taką powtórką z tego Aleksandrowa że za pierwszym razem ten film mi się bardzo spodoba. Chciałem iść do kina. Niestety się nie udało, bo Iron Lung i powrót do Silent Hilla miały priorytet w tym okresie jakoś, a też ten film w miarę szybko polskie kina opuścił. I no, tak właśnie w czwartek nie dałem rady dotrzeć do kina. pomyślałem sobie, dobra, w weekend pójdę. a Od piątku już go nie grali, nie? Więc gdy pojawił się na VOD, gdy send help zagościło VOD, to postanowiłem nadrobić zaległości. Zwłaszcza, że Zwiastun był super. Właśnie, bo o tym nie powiedziałem. Zwiastun sugerował taką szaloną, horrorową jazdę bez trzymanki, tam od połowy jest bardzo taki właśnie krwawy, brutalny, dynamiczny, sugeruje, że wiele będzie się działo, więc pomyślałem sobie, kurczę, to fajnie wygląda, właśnie chcę to zobaczyć, no szkoda, że nie wyszło w kinie, ale no jedziemy z tym koksem teraz. No i nie powiedziałem co ja, o czym ten film opowiada, no to teraz to krótko zajawię. Otóż wskutek katastrofy lotniczej w trakcie podróży służbowej pracownica korporacji imieniem Linda utyka na bezludnej wyspie ze swoim aroganckim szefem Bradley'em. Wszyscy inni podróżni zginęli, a nasza dwójka będzie musiała zapomnieć o swoich dotychczasowych relacjach i konfliktach oraz spróbować przetrwać w trudnych warunkach. Myślę, że tyle wystarczy. Za ten scenariusz odpowiada duet Damian Shannon i Mark Swift, a więc panowie od Freddy kontra Jason, piątku 13 z 2009 roku i od Baywatch z 2017 roku. I Baywatch, Słoneczny Patrol, akurat mi się bardzo podobał, no bo piątek <grym>, 13 z 2009, no w sensie może nie był fatalnym filmem, ale tam zwiastun zdradzał większość zgonów, a to jest slasher, więc w ogóle dramat jakiś od strony marketingowej, a Freddy kontra Jason, ja akurat, nie wiem, widziałem go chyba ze dwa razy, ale dawno, dawno temu, w miarę mi się podobał, ale też w miarę, tak? ale raczej opinie zbiera średnio przychylne, a Baywatch Słoneczny Patrol, tak jak nie miałem żadnych oczekiwań, ewentualnie właśnie spodziewałem się jakiejś średnio zabawnej kaszanki, tak mi się podobał. Ten z Efronem, Dadario Johnsonem, Rohrbach był autentycznie zabawny, fajny, tam, krzepiący można powiedzieć, więc tak sobie pomyślałem, w sumie to Shannon i Swift mogą przenieść część tych tam pomysłów, doświadczeń z Baywatch tutaj do "Send Help, no bo przecież też akcja rozgrywa się na plaży w słoneczku i tak dalej, więc nawet część humoru w sumie może grać w obu tych filmach. No i czy ten film jest zabawny? No w miarę. No, pierwsze wrażenie jest w ogóle w porządku. Film otwiera kilka scen w korpo, bo zanim do tej katastrofy dojdzie, to tam kilka czy kilkanaście minut musi minąć ta korpo początkowo to jest taka sucha komedyjka potem dochodzi do katastrofy samolotu, w której ludzie tracą zęby, leje się trochę krwi jest w tym sporo przesady, ale no to jest Raimi, tak film Raimiego, więc dostaje jeszcze na tym etapie jakiś kredyt zaufania ode mnie no i potem trafiamy na wyspę gdzie ten aspekt survivalowy gra i huczy ale, wielkie ale kapitalikami chemia między bohaterami no nie dowodzi. To nie jest tak, że ona nie istnieje, ale nie ma w niej, nie wiem, konsekwencji, sensu, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, których ja do końca nie rozumiem. Mamy teatr dwójki aktorów, Nie skupiamy się na postaci Lindy i postaci jej szefa Bradley'a, no i okazuje się, że Linda bardzo szybko odnajduje się w tej nowej sytuacji, a Bradley wcale. On jest takim tak naprawdę rozwydżonym dzieckiem w ciele dorosłego, roszczeniowym szefem, a ona Początkowo, jako że się dobrze odnajduje na tej wyspie, no to trochę mu matkuje, no ale w końcu ma dosyć, każe mu spadać na drzewo. No i aby nie było tak jednostronnie, no bo raczej od początku sympatyzujemy z Lindą, a Bradley jest tym dupkiem, tak, którego mamy trochę dość. Więc aby nie było tak jednostronnie, no to pojawiają się sugestie, że Linda też ma swoje za uszami, jakieś tajemnice, czy że na tej wyspie nawet coś tam odwala. No i to zwiastuje tę, powiedzmy, psychologiczną grę dwóch zwichrowanych jednostek. Co brzmi ciekawie, prawda? Dwóch psycholi zamkniętych na bezludnej wyspie, skazanych na siebie jednocześnie. To by mogło być nawet spoko, to też można fajnie ogrywać, można ich, jako że to jest też komedia, no to w którymś momencie połączyć, powiedzmy, wspólnym wrogiem czy coś takiego. No może to iść w różnych kierunkach. Tylko to nie ten film. Zwiastun coś takiego sugerował i zwiastun w ogóle sugerował dosyć mocny, mocną mimo wszystko produkcję, ale to nie jest ten film. Tutaj przez większość czasu po prostu obserwujemy tę dynamikę relacji między Lindą a Bradley'em. Bradley'a, Prestona, bo tak ma na nazwisko, wciela się Dylan O'Brien, no i ta jego postać, no to jest taki nadęty bubek, który sobie nie radzi, więc musi w którymś momencie schować ego do kieszeni, bo nie ma po prostu innego wyjścia. No i nasz więzień labiryntu, gra to wszystko w porządku, ja nie mam względem niego żadnych zarzutów, ale jest Bradley jest tak jednowymiarową postacią, że no tutaj nie ma niczego, co by zapadło w pamięć. My zapomnimy o tej postaci o tym bohaterze dzień max tydzień po sansie. No, taki, taka wydmuszka. Rachel McAdams wciela się w Lindę Lidl, i to jest inna para kaloszy. Jej postać ma więcej do pokazania, w ogóle dużo szerszy ten wachlarz emocji nam prezentuje i jej postać też ewoluuje z takiej ciut zapuszczonej pracoholiczki w kobietę, która zaczyna żyć pełnią życia. W pracy była niedocenianą perfekcjonistką, na wyspie dalej jest perfekcjonistką, przy czym Bradley musi ją docenić, bo po prostu bez niej nie przetrwałby doby. Jest trochę na nią skazany, Linda rozkwita i fajnie się śledzi, z przyjemnością się ogląda, jak ona właśnie radzi sobie na tej wyspie, jak ona z wyzwań czyni de facto zabawę. Tak? Cieszy się z tego, że musi przetrwać, że musi tam, nie wiem, rozpalić ognisko, coś przygotować z jakichś liści, lian pnączy, na to się patrzy z przyjemnością i ona dosłownie rozkwita, bo nawet wydaje się lepiej wyglądać. Tak mieć ładniejszą cerę, włosu, uśmiecha się szerzej, no jest w swoim żywiole. Też musi się w którymś momencie postawić temu szefowi, podejmuje kilka kontrowersyjnych decyzji, więc przechodzi pewną przemianę. Tutaj jest w ogóle co śledzić, tak, jest czego się przyczepić. W przypadku Bradley'a niekoniecznie. Niestety ta skonfliktowana i zarazem zmuszona do współpracy para, no nie wypada autentycznie. Dlatego, że ja nie widzę tutaj ich losów, nie widzę tej dynamiki, która rzeczywiście prowadzi od punktu A do punktu B, potem CD, i tak dalej. Tylko widzę jakieś scenki, które mi się ze sobą właśnie nie kleją w taką konsekwentną fabułę, czy w jakąś chronologię w ogóle. Mamy uwierzyć, że postacie się do siebie zbliżają, ale po chwili film stawia wszystko na głowie, i tak ze dwa razy. No ja tego totalnie nie kupuję. I przeszkadza mi ta przesada. Bradley jest tutaj kreowany jako taki ostatni kretyn naprawdę, takie dziecko w ciele 30-latka, więc trudno mi uwierzyć, że on może cokolwiek nuć, planować, czy że w ogóle on się uczy czegoś tak szybko, jak... Tutaj w tym świecie przedstawionym to się dzieje. Czasem się w nim zastanawiam, jak on tak na co dzień, w życiu codziennym, yy, nie wiem, no radzi sobie, tak? Czy on nie je zupy widelcem albo kijem golfowym, bo jest zapalonym golfistą podobno, tak? I jak on potem trafia tym do ust bez pomocy z zewnątrz. Po czym film krzyczy do mnie, patrz, patrz, co on wykombinował, nie? A ja podnoszę brew tak z niedowierzaniem i się pytam, serio, powaga, Bradley, ten typ? ja mam w to uwierzyć i właśnie nie kupuję tego, no bo sam film nawet już po jakimś czasie nam przykładowo pokazuje, że zamiast ułożyć napis help na plaży no to on układa napis hepl tak? mili litery w wyrazowym słowie i tak dalej, więc skoro on jest e, tak tempy, to e, wszystkie intrygi z jego strony no, są totalnie niewiarygodne już na start. Film nam mówi, że on nigdy nie gotował, nie no, bo to jest bogaty dzieciak z bogatego domu, więc rodziców nigdy nie było w domu, Restauracja zamawiane, jedzenie z dowozem, prywatny kucharz to jego życie a tu nagle tam jest scena, gdzie on przygotowuje jakieś ekstra i żarcie. No i znowu, to by było fajne, gdyby to było jakkolwiek wiarygodne, nawet w przerysowany, głupi sposób, ale, ale nie jest tutaj. Tak? To jest tak od czapy dla mnie. Zaś Linda przechodzi tę przemianę, co jakoś tam jest ciekawe, ale to też jest jakoś tak, no, no znowu, niewiarygodne. Tak? Ona w korporacji niby jest taka perfekcyjna, kończy jakieś skomplikowane zadania przed czasem, tam stara się zaprzyjaźnić z innymi ludźmi, szef ją doceniał, ten poprzedni, ale jednocześnie w momencie, w którym my My ją widzimy, no bo to są takie rzeczy, które nam sugerują rozmowy wokół niej czy jej monologii, ale jednocześnie no widzimy, że walcząc o awans w tym momencie tu i teraz na wysokie stanowisko to ona się zachowuje jak jakaś praktykantka. Tak? Chowa niedojedzone kanapki do szuflady, jest niechlujna, ma przetłuszczone włosy, resztki jedzenia przyklejone do twarzy i zachowuje się dziwnie zwyczajnie. Tak Jest autentycznie dziwna, więc koleżanki, koledzy też jej nie lubią, brzydzą nie się jej, boją się jej, właśnie uważają za dziwaczkę, a potem na wyspie nagle z encyklopedią, robotem wielofunkcyjnym, ekipą budowlaną, szefową kuchni. Jeszcze pięknieje w oczach do tego wszystkiego nie i też ma kompetencje społeczne. W sumie nagle ogarnia retorykę, manipulację, fajnie się wysławia, pogrywa sobie z tym szefem sama przemiana jako tako jest ciekawa, ale jest totalnie niewiarygodna. My totalnie, w sensie ja totalnie nie czaiłem, że to jest ta sama postać we wszystkich tych sekwencjach. I znowu, no wiem, że to częściowo jest potrzebne dla komedii. Także w komedii na tę przesadę można sobie pozwolić, ale tutaj ta komedia też niekoniecznie powala i ta przesada psuje mi fabułę zwyczajnie. Tak, Ja nie kupuję tych relacji, a na nich opiera się dynamika. I też, tak jak wspomniałem, żeby nie patrzeć na ten film, tak w sensie na bohaterów tak jednostronnie, nie? że jest dobry dobra postać i zła postać, no to film stara się, mam wrażenie, obrzydzić trochę postać Lindy, jakoś ją zdywersyfikować, tak pokazać, że ma, tak jak mówiłem, ma swoje za uszami, kreśla cudzysłów, ale to nie działa, to totalnie nie działa. W sensie nie wiem, czy ktokolwiek w tym filmie mógłby sympatyzować z Bradley'em, no z oligarchami, toksycznymi bogaczami. Ja do samego końca kibicowałem jednej stronie i, i tyle, tak więc wydaje mi się, że nie wszystko poszło tak, jak sobie to twórcy założyli. To, co mi się podobało, żeby nie było, że tak magodze, to taka dłuższa sekwencja wynikająca z pierwszego konfliktu na wyspie po tej katastrofie. Mamy konflikt, w ramach którego bohaterowie postanawiają zrezygnować ze współpracy, założyć dwa osobne obozy. I to jest taka dłuższa troszkę sekwencja i ona jest śmieszna, ona jest fajna, ona jest cool powiedzmy. Nie? Nieporadność Bradley'a skontrastowana z luzem Lindy. W tym momencie fajnie wypada na ekranie dodatkowo jeszcze ta sekwencja kończy się świetnymi dialogami, naprawdę takimi przemyślanymi, zabawnymi, inteligentnymi w gruncie rzeczy. Bo dostajemy rozmowę będącą odwróceniem e, kilku sekwencji właśnie rozmów z początku filmu, odwróceniem też z zamianą ról, bo na początku śledzimy między innymi jak Linda no, stara się przekonać Bradley'a do tego, żeby jednak dał jej awans i jak Bradley rekrutuje potencjalną przyszłą sekretarkę czy asystentkę. No i tutaj mamy odwrócenie, powtórzenie tych scen, ale to Linda mówi głosem Bradley'a, Bradley mówi głosem Lindy czy tej kandydatki na sekretarkę. No i to było właśnie śmieszne i w ogóle takie tutaj czuć konsekwencje, także ktoś o tym pomyślał, rozpisał to w jakiś taki sensowny sposób I, i to też fajnie obśmiewa tę wyniosłość szefa bogacza, a nie cwaniaka w swoim gabinecie. Jest obnażona tutaj właśnie, gdy te role się odwracają. No i też doceniam bardzo horrorowy finał. Film ma dobrą końcówkę. Ale właśnie, horrorowy finał. Groza tutaj praktycznie nie istnieje. Ten film miał być jakimś horrorem, thrillerem i tak dalej, a tutaj tego praktycznie nie ma. Mamy survival, jasne, przygodę, tak, mamy komedię, ale grozy tyle, co kot napłakał. Przykładowo wspomniałem, że w trakcie katastrofy tam jest trochę krwi, ale te zęby, które wypadają postacią, to jest takie CGI, że głowa boli. Mamy krwawe polowanie na dzika, które sprawia, że no krwawi, ale mózg widza i jego oczy. Ja po prostu nie mogłem tego znieść, bo CGI jest fatalne. Autentycznie po prostu wybiło mnie to totalnie z zawieszenia niewiary i no w ogóle z seansu, bo ten dzik, który tutaj się pojawia, jest jak wklejony. tak? To Widać, że on, jego tam nie ma. On nie zostawia śladów na piasku. Jest albo rozmyty, albo kipek wyraźny. Wygląda gorzej niż Pumbas Króla Lwa z 2019 roku bodajże. Tego, gdzie mieliśmy właśnie takie niby realistyczne zwierzęta, wywoływały tam efekt Doliny Niesamowitości, no bo były realistycznie przedstawione wizualnie, ale zachowywały się no, jak te z animacji, więc bardziej ludzko. Ten tutaj to wygląda jak właśnie przegięty model z Króla Lwa, takiego dzika, co go martwe zło opętało. No i znowu ktoś mógłby powiedzieć, że może to jest celowe. Zwłaszcza zaraz w sumie wspomnę o takim Evil Deadowym wątku, ale no to nie wygląda dobrze. nie, To się nie klei z tą resztą tego filmu. To wygląda kiczowato. W 75. minucie, czyli już dosyć późno w fabule, pojawia się potencjalnie mocna scena, zwiastowana zresztą przez zwiastuny, pokazywana, zajawiona w trailerach, która okazuje się fejkiem. W sensie mamy scenę, która wydaje się być właśnie mocna, rzeczywiście tr trzyma nas e, w napięciu, nie? E, ciekawi, tam czekamy, czym się skończy, a tu się okazuje, że nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Kolejna grozowa scena to jest sen. W dodatku znowu z kiepskim CGI, które wygląda no 2 na 10, może 3 na 10, więc znowu nic się nie dzieje de facto. I dopiero po 90 minutach filmu przechodzimy do finału i przez jakieś 10 minut śledzimy akcję z horroru. Postacią dzieją się różne ziazie i jest krwawo, jest dynamicznie, wizualnie to wszystko w miarę fajnie wygląda, mamy fajny make-up, mamy ciekawą lokację, kilka w miarę sensownych pomysłów. To nie jest sekwencja idealna, ale jest dobra i jest cool. Właśnie o to chodzi, nie? że jak coś jest kiczowate, przegięte, jakoś tak niekoniecznie może totalnie sensowne, to niech przynajmniej będzie fajne, efektowne. I tutaj ta końcówka taka jest, gdyby cały film taki był, albo nawet w sensie nie cały, ale gdyby nie wiem, z połowa tego filmu tak wyglądała, to ja myślę, że on by stał się szybko kultowy, że to byłby taki instant classic, trochę beklasowy, ale bardzo spoko i miałby szeroką rzeszę fanów, ale niestety tak nie jest. I dodatkowo, tak jak słyszycie, to jest jednak taka no rozrywkowa rozgrywkowa głupotka, tak? Ta komedyjka trochę przygody, trochę akcji, survivalu. A mimo to część recenzji, no bo tak pomyślałem sobie, dobra, przejrzę, co tam piszą ludzie, którzy ten film chwalą. I w kilku tekstach trafiłem na takie tezy, że Raimi tutaj parafrazuje, nie wiem, wykorzystał ekstremalną sytuację, osadził w niej właśnie tutaj bohaterów, by obnażyć ludzkie zachowania, powiedzieć prawdę o prawdziwej naturze człowieka i opowiedzieć o hierarchii władzy, coś tam, jakiś taki pitu-pitu, no, no autentycznie gdy to czytałem, to przecierałem oczy ze zdumienia, tak samo jak gdy zobaczyłem tego dzika na ekranie, no bo reżyser, ja mam wrażenie, że Raj mi nie chciał nawet niczego szczególnego tutaj pokazać, tak? No co on nam pokazuje, że szef dupek i egotyk będzie dupkiem i egotykiem także poza biurem, także na bezludnej wyspie? Nie wiem, że dziedziczenie firmy kończy się tym, że czasem jakiś palant, który niekoniecznie do tej pracy nadaje, zostaje bogaczem z władzą. Tak? No nowe, nie znałem. Odkrywcze bardzo. Albo, że jak człowiek ma szansę odziedziczyć gigantyczny hajs i władzę może przy okazji o to się zgodzi. No też głębokie, nie? Ja ironizuję, no bo naprawdę nie widzę tutaj żadnej eksploracji ważnych kwestii. Też dydaktyzmu nie ma. Na szczęście, nie? No bo to, to jest rozrywkowe właśnie, takie lekkie kino. Przygodowe też trochę. Mamy proste tropy, przerysowane postacie. To rozgrywanie chemii nawet niekonsekwentne jakoś, tylko pod scenariusz, pod yy, zwroty akcji, które niekoniecznie mają sens i tyle. Tak, Tutaj Raimi nie stara się opowiedzieć nam o relacjach władzy czy czymś takim, mam wrażenie, absolutnie. I Znowu, to nie jest tak, że ten film jest zły, beznadziejny, 2 na 10 nie oglądać czy coś, ale on wywołuje we mnie tak negatywne emocje, bo ja widzę w nim potencjał. Ja widzę, że to mogłoby być całkiem spoko, kino nawet właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą wręcz kultowe, a absolutnie nie jest. Ten film cały mi się wydaje praktycznie w każdym aspekcie nie wiem, niedogotowany, niedopieczony i tak używam tych określeń gastronomicznych, żeby nie powiedzieć bardziej dostatnie, że jest niedorobiony, tak? No, upsy, daisy, jest w to film Raimiego. Nie o to czego oczekujemy. Czy będzie cameo Bruce'a Campbella? Jest, kochani. Kochane. Tylko <gryw> aż się zacina. Tylko tym razem Bruce Campbell nie pojawia się osobiście. Nie ma genialnego cameo tak jak w Doktorze Strange'u, gdzie miałem ochotę wstać w kinie i bić brawo, bo to było świetne, jak tam go wykorzystano. Tutaj pojawia się jako uwaga obraz na ścianie obraz na ścianie w tle w jednej sekwencji w korpo, więc można go w ogóle nawet nie zauważyć. No to właśnie po tym cameo z Doktora Strange'a, to ten obraz to jest jak splunięcie widzowi w twarz. W sensie co, co to w ogóle ma być, nie? No dramat. Pojawia się Delta? No pojawia się, tak? Delta Oldsmobile, Mobile Delta 88 pojawia się na parkingu w korpo. No i to jest w sumie spoko. Kamera jest wewnątrz auta Lindy, więc słabo ją widać, no bo widzimy ją przez szybę, ale powiedzmy, no okej, okay, no dla uważnego widza jest smaczek. Wspomniałem o tym martwym źle. Chodzi o to, że w scenie z dzikiem przez moment kamera pokazuje perspektywę zwierzęcia, nie? więc mamy tę kamerę jak właśnie z martwego zła, która tam krąży po lesie, tak przy ziemi, niżej, co jest trochę nienaturalne. To jest ujęcie ala martwe zło. I znowu, sam koncept jest całkiem w porządku. Wręcz pomyślałem sobie, że Gdyby Raimi poszedł o krok dalej i dał nam dłuższą sekwencję tego typu, że dopiero tak na pewno bo tutaj wiemy, że bohaterka idzie polować na dzika, no to nie ma żadnego zaskoczenia, nie, to nie działa po prostu. To jest no, kamera zwierzęcia z tej niskiej perspektywy i tyle. Ale gdyby bohaterka czy ktokolwiek tam po prostu wszedł do dżungli i była taka kamera, no to to by było fajne, zwłaszcza, że to jest jeszcze w miarę początkowy etap tego survivalu tam na miejscu, bo moglibyśmy pomyśleć, że może to jest właśnie jakiś demon, nie jakaś dziwna siła nadprzyrodzona czy coś. Myślę, że fani horroru by zaczęli snuć teorię w swojej głowie i można by po jakimś czasie na przykład dopiero wyjawić, że to jednak było zwierzę i tyle. A tutaj to się pojawia na moment. Wygląda tak sobie, potem ten dzik wygląda fatalnie i znowu potencjalnie spoko pomysł moim zdaniem nie działa, tak nie sprawdza się. Więc niby stary, dobry Raimi, ale totalnie bez tego efektu wow. Poza tym w świecie przedstawionym istnieje show Survivor i jego prowadzący moderator Jeff Probst miał mieć cameo w tym filmie, co byłoby całkiem spoko, no bo tak jak mówię, to reality show istnieje w świecie przedstawionym i tutaj bohaterowie o nim też rozmawiają kilka razy, no ale nie udało się zgrać terminów. No i znowu, no, no szkoda, jasne, no może rzeczywiście nie było żadnej szansy, ale to wolałbym chyba o tym nie wiedzieć, tak, że były takie plany, ale się nie udało. Ścieżka dźwiękowa Daniego Elfmana jest totalnie do zapomnienia. Ręcznie dowierzałem, że to rzeczywiście Elfman za nią odpowiada. Efekty specjalne, tak jak mówiłem, są raczej kiepskie. Te, które są praktyczne, na przykład w końcówce, działają całkiem nieźle, ale wszystko, co jest w CGI, wygląda bardzo, bardzo, bardzo źle. I to też jest pierwszy podobno film R-Rated, Raimiego od czasu, od 2000 roku, od dotyku przeznaczenia. I też totalnie nie wiem po co, bo no, może pod ten finał, nie? który jest mocny, ale cała reszta filmu jest no, PG. Nie, No nie dzieje się nic szczególnego i tej grozy właśnie w ogóle nie ma. I jeszcze, to może nie jest do końca wada, ale też jakiś taki problem, który wykwitł przy okazji premiery tego filmu. Masa recenzji wskazuje na podobieństwo filmu Raimiego do Triangle of Sadness z 2022 roku w reżyserii ze scenariuszem Rubena Istlunda. Wiecie, no nie widziałem tamtego filmu, więc nie będę tego oceniał, no ale różne osoby, różni recenzenci i też komentarze w sieci sugerują, że mamy masę podobień scen przeniesionych, czy w ogóle twistów, nawet zwrotów akcji przeniesionych, prawie że jeden do jednego. Okej, okay, no jeżeli tak, no to słabo, ale też jednocześnie nie czaję jednego, bo ten film rzekomo miał powstać pierwotnie w 2019 i mieć premierę pewnie w 2020, w studiu Columbia, które wykupiło do niego jakoś tam prawa, ale że produkcja miała powstać bezpośrednio na streaming, no to yy, znaczy kupiło, no i tam jakieś negocjacje prowadzili, no i Raimi niby się nie zgodził, tak, na taką współpracę i dlatego ten film czekał te kolejne 5 lat i w 2024 prawo kupiło 20th Century Studios bodajże, więc jeżeli ten film istniał znowu trzy lata przed filmem Eslunda, znaczy ten scenariusz czy coś, no to nie wiem kto tu kogo, od kogo mógł ściągać. No ale to abstrahuje. Po prostu trochę to jest przerażające, nie, że ostatnio przy co którymś filmie, takim, które wchodzą do kin, są takie jakieś oskarżenia, no słabo to wygląda. Ale ja nie mówię, że tak jest. nie, W sensie, że tutaj ktoś zawinił, tylko że w ogóle w Hollywood jest jakiś taki klimat niefajny w tym kontekście. Wracając do pomocy z 2026 roku tak czy siak dla mnie to było rozczarowanie. To nie jest tak jak mówię kaszanka, jakiś taki film, że omijać szerokim łukiem czy coś takiego, ale to jest zwykły średniak. Jak na sama Raimiego, no to to jest obelga. To jest film do obejrzenia i zapomnienia zaraz po napisach i on właśnie nawet nie ma nic szczególnie charakterystycznego jak chociażby ta staruszka bez oka zwrót do piekieł, nie? Sceny na parkingu przecież w duchel, Duhel no na stałe wypaliły się w mojej głowie mimo, że film widziałem ja potem dwa razy. Ten finał z wrotami. Tam też CGI, o boże, zastarzało się fatalnie, tragicznie, ale mimo wszystko, jak gdyby jest fajna scena, nie coś, co można wspominać po latach, a tutaj z Send Help to zapamiętam chyba tylko dzika w CGI, bo był tak źle zrobiony i to jest wszystko. No ode mnie nie wiem, jakieś 5,5 na 10, tak? Miałem dać piątkę, najpierw miałem dać szóstkę, ale jak robiłem to notatki, pomyślałem sobie nie dam piątkę. No i szkoda, tak, bo liczyłem na więcej, a tak to to jest film totalnie do na raz i do zapomnienia i, i tyle. Zwiastun też zwiast, obiecywał o wiele więcej, zapowiadał bardziej ten thriller, horror, etc., a tak naprawdę on ma właśnie sceny wycięte albo z tych fejkowych scen grozowych z tej drugiej połowy, albo z samego finału, dlatego tak wygląda. Wygląda cool, a tego cool to tam jest, tak jak powiedziałem, 10 minut. No słabo, słabo. Ja, no mimo, wszystko, znaczy, to nie jest tak, że odradzam, że nie oglądać, omijać, nie wiem, żeby nie nabijać kobzy czy coś, ale no nie, nie, nie polecam tego jako po prostu dobry film, tak? Jak lubicie Raimiego i komedyjki, to spoko, możecie obejrzeć, czemu nie? Jeżeli nie, no to chyba nie ma sensu. Tyle ode mnie. Wyczekałem temat, więc dziękuję Wam za uwagę i tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.